Witajcie umiłowani w Amidze Bracia i siostry Tym oto wstępem, który zabrzmiał troszeczkę religijnie Chociaż Amiga jest otoczona kultem, więc jest jak najbardziej na miejscu Chciałem się przywitać w pierwszym pełnoprawnym odcinku podcastu O w Mordę I rzeczywiście tematów owmordowych będzie troszeczkę a o czym dzisiaj? Usłyszycie jedną z najbardziej zakręconych historii, czyli historia Amigi, bo rzeczywiście jest zakręcona jak domek ślimaka albo też byk na lodowisku. Yy, usłyszycie także pewne ogłoszenie duszpasterskie, które dotyczy wszystkich, którzy chcieliby sobie pograć w gierki z Amigi... Na pececie, bez żadnego instalowania emulatorów typu WinUAE, czyli UAE, jak tam kto go zwał. Wszyscy, wszyscy na pewno będą wiedzieć o co chodzi, przynajmniej ci zainteresowani. I żeby było ciekawiej, moi drodzy, dostałem pozwolenie od pewnej wspaniałej stronki, o tym także powiem. On Here's a special news bulletin. Amiga, muzyka, rada osiemdziesiąte dziewięćdziesiąt. Chcesz się dowiedzieć czegoś więcej? Och, i oh, Inaczej oh, ja. Z góry informuję wszystkich pasjonatów podobnych do mnie, że nie będę tutaj ględził i rzucał określeń typu Aga Agnus fat agnus Paula. No może rzucę hasło Akiko. No dobra, w początku Nie będę mówił szczegółowo o tym, jak się budowała Amiga, z czego się składała, ponieważ nie jest to podcast Zrób To Sam. Amigę można w dalszym ciągu kupić, można odpalić emulator, można wejść na pewną stronę, o której jeszcze powiem, tak jak mówiłem. I w tym odcinku będzie wytłumaczenie na początku, dlaczego odcinek nazywa się Próba Zabicia Naszej Przyjaciółki bo Amiga w języku hiszpańskim to przyjaciółka. I nasz kochany skarbuś przeuroczy, nasza przyjaciółeczka Złota, narodziła się w 1985 roku. Pierwszym modelem, który wyszedł i w ogóle tak, zanim jeszcze ten model wyszedł, bo tam trzeba było mieć od cholery kasy, żeby yy, zacząć budować Amigi, yy, Pierwszym demem interaktywnym można powiedzieć no, interaktywnym, no, pod tym względem, że była tam umieszczona kula, tą kulę możecie sobie zobaczyć u mnie. Na stronie podcastu są tam trzy kule w szachownicę, biało-czerwone i ta kula to jest symbol Amigi ogólnie. Dlaczego? Ponieważ pierwsza animacja, właśnie taka troszeczkę interaktywna z tego, że wchodziła w interakcję kula z podłożem i ze ściankami, ta kula się odbijała, obracała, rzucała cień do tego wszystkiego. Dźwięk ten był stereofoniczny. Na YouTubie możecie to znaleźć, a to się nazywało bodajże Boeing Ball. Tak jest. Czyli skacząca piłka. Odbijająca się piłka. Pies drapał tych Angolii Amerykanów. Cholera, oni tak dziwnie to wszystko nazywają. Nie mogli po polsku to napisać. No niestety nie mogli, ponieważ Amiga nie była robiona w Polsce. No, ból straszny to był niestety. Ale, ale, ale, ale. Moment, moment, moment. 85. rok. Pierwszy model Amigi. E, Amiga się nazywała jak... Amiga 1000. Kto wiedział, to plus. Jeszcze jeden i wryja. Amiga 1000 z zegarem Motorola, z mikroprocesorem Motorola, sterowana zegarem 7 MHz. Nie wiem, czy mówić, że to jest 68000 ten procesor Motorola. No dobra, już powiedziałem, w porządku. Było, minęło. W każdym razie Amiga miała Pamięć 256 MB RAMu. Cóż jest, przeliczając inaczej, ćwierć megabajta? Teraz wyciągnijcie przed sobą komórki swoje i zobaczcie w specyfikacji, jakie macie zegary w środku. Kto ma iPhone'a, to już w ogóle nawet niego go nie wyciąga, bo mnie krew zaleje. Mało tego ta Amiga już coś potrafiła. To był początek. Początki były zawsze ciężkie. Jabłuszkowcy, eplowcy, Macintoshowcy, czy jakich jeszcze tam nazwać, mogą sobie wrócić pamięcią do czasów, kiedy wyszedł pierwszy okaz właśnie Jabłuszka. Jak to wyglądało? To też było nie bez wad, a w przeciwieństwie do Amigi rozwinęło się to, to troszkę inaczej. Więc tak, pierwszy, pierwszy model Amiga 1000, Amiga 1000 jak mówiłem, miała pamięć, miała zegar, procesorek 7 MHz, czyli takie 7 komodorków C64, ponieważ komodorek C64 miał 1 albo 1.02, to zależy od danych, właśnie MHz. Wypas, co? 7 komodorów normalnie i to szło. No tak, systemu operacyjnego jakoś wbudowanego nie było, to dopiero przyszło później. Z następnymi modelami system wgrywało się z dyskietki, tak samo jak kiedyś w PC-tach ładowało się DOS z dyskietki, jak nie było twardego dysku, bo nie było w tysiączku. I w każdym bądź razie, później właśnie na kościach ROM, czyli Read Only Memory, czyli pamięć tylko do odczytu, były wgrywane już systemy. Następnie w roku 1987 powstały dwa modele. Zresztą w środku było to samo, tylko różniło się nazwą, wyglądem i peryferiami. Była to Amiga 2000. Amiga 2000 z procesorem już o wiele szybszym. Miało to 512 kB RAMu, sloty rozszerzeń, można było podłączyć tam kartę graficzną na przykład, kontroler twardych dysków, rozszerzenie pamięci można było podłączyć, a do tego jeszcze była Amiga 500. No i Amiga 500, była to Amiga 1000 można powiedzieć, albo w zastępstwie 2000 to była 500, ponieważ płyta główna była ta sama, Różniło się to wyglądem przede wszystkim i tym, że była wyeunuchowana, wykastrowana 500k, nie miała żadnych portów na kontroler twardych dysków, nie miało takich rzeczy, miało tam kilka portów do podłączenia kilku rzeczy, można było z boku sobie podłączyć na przykład rozszerzenie pamięci do 1 megawajta. Na Allegro można to kupić za 35 złotych teraz, widziałem, ojejku. Piękna sprawa, to takie drogie było. A w każdym razie Amiga 2000 wyglądała jak standardowy, jakby teraz mówiąc językiem potocznym, PC. w obudowie desktop. Teraz tak, co to jest obudowa desktop? A obudowa desktop, jak ktoś ma peceta, blaszaka stojącego w tej obudowie, to się nazywa Power bodajże, to niech sobie spojrzy na tą obudowę. To desktop tak nie wygląda. Desktop wygląda tak, jakbyście na bok położyli tą obudowę, i na to się bardzo często kładło, właśnie monitor od komputera, i to był desktop. Yy, idąc dalej za ciosem, jakbyście tego desktopa z powrotem położyli na bok, czyli by była obudowa tower, i wzięli na przykład yy, miecz Walgirda, dajmy na to, i tym mieczem Walgirda pieprzeli w połowę tej wieży, to będzie obudowa mini-tower. A jeżeli by przyszedł z parku jarajskiego dinozaur i walnął mega twardą kakę na tą obudowę, to ona by się jeszcze zmniejszyła i w tym momencie powstaje obudowa baby-tower. Więc tak, obudowę mamy już ze sobą. Wszystkie Amigi, które były do, zastos do zastosowań biurowych, były w obudowie typu desktop, czyli leżący tower jak w przyrodzie, tak i w Amidze ewolucja parła naprzód. 500 doczekała się następczyni, która była zmodyfikowana i była to Amiga 500. Amiga 500 już w odróżnieniu do 500 nie miała 512 kB ramu, tylko miała pełen 1 MB ramu. No i był zmieniony system operacyjny. System operacyjny był w wersji 2. 2.04, to zależy. W każdym bądź razie w Amidze 500 Plus i późniejszych nie pokazywała się już po włączeniu komputerka na ekranie tak zwana żebrząca łapka. Jak wygląda żebrząca łapka? Chyba wszyscy, którzy mieli 500. Albo widzieli 500 u kolegi, znajomego księdza proboszcza, bo bardzo często księża mieli, to, to wiedzą przecież. nie? Rozwój Amigi postępował. Postępował łącznie z niedorozwojem właścicieli Amigi. Ponieważ wychodziły nowe modele i teraz powiem o modelu, który uważany jest za jeden z najbardziej udanych, była to Amiga 3000. Amiga 3000 w środku procesor Motorola 30, czyli 30 MHz, 2 MB pamięci yy, i w tym czasie jeszcze trzeba przyznać, że obudowa desktop w środku Amiga 500, czyli Amiga 2000 doczekała się unowocześnionej wersji tzw. Amiga 2500. I w każdym bądź razie model 3000 posiadał sloty rozszerzeń, oczywiście, duper Schmidt, wyrzutnie protonów, akcelerator cząsteczkowy, a przede wszystkim miał kontroler dysków twardych z Kasi oraz gniazdo dla standardowego monitora ibm czyli PC-towskiego do Blaszaka. I widział Pan, że było to dobre. Teraz jeszcze odnośnie systemów operacyjnych, zatrzymajmy się na razie już w okolicach tej 3000, więc powiem wam kochani, że bardzo chwalony był ogólnie system operacyjny Amig. A był chwalony za to, że był dla użytkownika przystępny, przyjazny, był po prostu miły, był Amigowy w porównaniu z ówczesnym Windowsem 3.1, który, nie oszukujmy się, był tylko pieprzoną nakładką na MS-DOS. To był tylko programik, który zarządzał od taki w tym momencie, nie wiem, Total Commander, można powiedzieć. O... No tak to wyglądało. Starsi będą wiedzieć, o czym mówię. Yy, porównując to na przykład z Mac os No Ojej. Wiecie, jak to wtedy wyglądało? Żenada. Amiga była o tyle do przodu, że naprawdę bania mała. Powiem Wam, że zależnie od źródeł, jedne źródła mówią o początku y, lat XXI wieku, czyli po 2000 roku. Drugie dane mówią, że był to przełom y, 2005-2006. Firma NASA do tego czasu, to jest ta Agencja Astronautyki Przestrzeni Kosmicznej, amerykańska, na przylądku Kennedy'ego, w Stanach Zjednoczonych, jeżeli już mówiłem amerykańska, to chyba w Stanach Zjednoczonych to jest, Ameryki Północnej w dodatku, yy, oni używali Amig do właśnie tego okresu. A do czego ich używali? Do telemetrii na przykład. A co to jest telemetria? A wejdźcie sobie na Wikipedię, a poczytajcie. Ogólnie, kochani, sprawa wyglądała tak, że te Amigi ze względu na swą niezawodność, zajebistość, można powiedzieć, czy też miodność, mówiąc starym językiem gracza, były używane w NASA właśnie do prowadzenia satelit, które znajdowały się na niższych orbitach. I dopiero w roku 2006 te Amigi zostały wycofane. Mało tego, cena takiej Amigi, na której była naklejka i hologramik i tam było napisane NASA Property, własność NASA i taka Amiga. Wy wiecie, ile to kosztowało. Wjacie pierdziele. Na ebayu można było to. Ja nie wiedziałem, ja się dopiero dowiedziałem kilka lat temu, że coś takiego zrobili, także już po Nie, Ale w każdym razie jak zobaczycie jakąś y, Amigę z naklejką NASA Property, obok znaczka Amiga najczęściej to było, znaczek tłoczony, piękny, śliczny, to będzie właśnie komputer z NASA. Zastosowania Amigi. Jeszcze nie skończyłem o modeli, ale będę teraz jeszcze mówił troszeczkę o zastosowaniu Amigi, więc Amiga przede wszystkim była używana w filmach. I w obróbce wideo, i w nieliniowej obróbce obrazu. A wiem, bo sam używałem w ten sposób. Przez ponad 10 lat pracowałem, można powiedzieć zawodowo, yy, właśnie w obróbce obrazu. I pracowałem na Amizu. No, nie większość czasu, no może tak 6 lat pracowałem na Amidze, później się przesiadłem na pc ale, ale rzeczywiście na Amidze dało się pracować. Była możliwość, zresztą ja sam używałem, na początku kupiłem do Amigi tak zwany graber. Graber służył do grabienia. Spadały liście i grabiło się te liście właśnie graberem. Główno prawda, graber służył do przechwytywania zdjęć, klatek z filmu. Posiadał także możliwość przechwytywania sekwencji wideo ale niestety przy mojej Amidze Bebechy 1200 w środku dysk twardy oczywiście, rozszerzenie pamięci do 4 MB, CD-ROM i te inne rzeczy, czyli CD32 Pro, Pro Modul, pełen wypas, krótko mówiąc, z od razu. No niestety, możliwość przechwytywania tym graberem była taka sobie, ponieważ porównując to z jakimś takim fizycznym przedmiotem, to ta sekwencja była wielkości pudełka od zapałek. Tego normalnego, bo wiem, że są takie duże jeszcze pudełka, co tam w środku jest ich tam ileś tyle, co do Domestos potrafi tych plam usunąć, ale w każdym bądź razie dała radę, dała radę i ludzie, ja na tym zarabiałem, kusiłem taką kasę, że szok, a skoro kusiłem na tym kasę, więc sobie pomyślałem, że fajnie by było zainwestować w Genlock, a Genlock to ja pierdzielę, to już była cena. Ale skoro kosiłem kasę, to mogłem sobie w Genloka wrzucić kasę. Genlock służył do miksowania obrazu komputera z obrazem wideo. I to wszystko się na jednym magnetowidzie nagrywało. A miałem magnetowid jeszcze z mikserem w dodatku. Panasonic, bardzo fajny, ciekawy. I w ten sposób właśnie większość wesel, większość chrzciny, komuni i różnych pierdół wycieczek do Tunezji właśnie w rejonie Byłego województwa słupskiego były realizowane przeze mnie właśnie na Amidze. Byli także bardziej ambitni ludzie, którzy używali Amigę zawodowo bardziej profesjonalnie niż ja, bo ja robiłem to po prostu chałturniczo, a specjaliści, jak na przykład Specjaliści od efektów specjalnych z firmu Terminator 2 Dzień Sądu, w którym grał Ernie Schwarzenegger, Linda Hamilton jako Sarah Connor, Edward Furlong jako John Connor oraz Robert Patrick jako te 1000 Płynny, liquid, taki fajny, zmiennokształtny shapeshifter można by było teraz powiedzieć. Ten płynny Terminator i właśnie scena morfingu, a co to jest morfing? Morfing to jest e, przekształcenie się jednego obiektu w drugi, czyli na przykład e, z cioci e, wychowującej Edwarda Furlonga, czyli Johna Conora e, przekształca się z powrotem w samego siebie, właśnie w ten wygląd policjanta, uszastego, panie Robercie, Patryku, pozdrawiam, jestem pana fanem e, i to było właśnie na misi robione. Niesamowite, co? A, Robocopa ktoś widział? Efekty specjalne. Postprodukcja była robiona na Amidze. A, żeby było ciekawiej, to na Amidze było robiony także... Znaczy, dzięki dzięki właśnie Genlockowi i Amidze był robiony znaczek Polsatu w Polsacie... Może ktoś pamięta, czasami bywało tak, że coś im tam się popieprzyło. Amiga się wysypała i jak się Amiga wysypała, to pojawił się czarny ekran. U góry była, takie nie wiem, 10% zajmowało to ekranu, ramka czerwona i napisane było Software Failure yy, Guru Meditation. Kilka razy właśnie to widziałem na polsacie. U jak ja się wtedy ubawiłem. Ja wiem, że was teraz może to nie bierze, ale... To było właśnie używanie Amigi. Nie dość, że NASA, to nawet i Polsat jeszcze, a dałbym głowę, że na pewno ktoś jeszcze w jakichś małych stacjach kablowych dalej, dalej używa Amigi. No dobra, w porządku. Przejdźmy do... 1991 roku. I w tym to roku zaczęły powstawać układy AGA. AGA to są takie lepsze układy graficzne, które miały właśnie Amigi. 1200 Amiga 4000. No i teraz tak. 1200 miała zegarek. Procesorek taktowany zegarem. 20 MHz, a 40 MHz. Wow. Muszę przyznać jeszcze otwarcie, że architektura tych komputerów była w pełni 32-bitowa. 91 rok. System operacyjny to był Workband 3.0. Naprawdę... Świetny, ja teraz wyszedł 4.0, ale niestety ja nie widziałem, nie mogłem pracować na tym workbenchu. Ale 3.0 naprawdę był rewelacyjnym systemem, e, strasznie zunifikowanym. Nie istniała taka rzecz w Amidze jak sterowniki, e, ponieważ dostawaliśmy. E, dajmy na to, kupiłem graber i do grabera była dołączona dyskietka, a właśnie 880 kg i na tej dyskietce nie było żadnych sterowników nie było katalogu driver ponieważ to zarządzał ten program, zainstalował się program uruchomiło się ten program i można było już pracować tym graberem, można było grabić wrzuciło się skaner podłączyło się skaner, podłączyło się drukarkę to drukowało po prostu albo skanowało no, że jakby w odwrotnej kolejności co się zdarza niestety wśród pc PC-ów, że zaczyna się coś kaszanić i pierdaczyć i tak samo jak w poprzednich wersjach między Amigą 500 a Amigą 2000, Amiga 1200 była komputerem domowym, a Amiga 4000 była komputerem przeznaczonym do już profesjonalnych zastosowań. I oczywiście dalej obudowa typu desktop, a Amiga 1200, tak jak Amiga 500, to wyglądało, jakby ktoś teraz zobaczył, kto w ogóle nigdy w życiu Amigi nie widział, to by zobaczył i ty, ale masz długą klawiaturę, bo to tak wyglądało. Duża klawiatura, blok numeryczny, a do tego z przodu duża podstawka na obiad. No bo tam nawet doniczka by się duża, z fikusem zmieściła nawet. I to wszystko działało. Teraz będziemy mówić o wariacjach w modelach Amigi oraz w wariacjach modelujących tą Amigę, bo inaczej tego nie można narwać, nazwać tych sukienkotów, którzy po prostu zarżnęli to wszystko. A przede wszystkim mam precesję do firmy Commodore, która e, robiła reklamy na początku C64, a kiedy chodziło o firmę Amiga, o markę Amiga, po prostu zlało totalnie. Ja nie wiem, czy znajdziecie gdziekolwiek jakąś reklamę, która dotyczy Amigi, jakiś spot reklamowy takie rzeczy. Oni po prostu znali to. Myśleli, że to poleci, poleci normalnie. A w tym czasie pieprzone pecety i jeba, e, e, drugie pieprzone maki zaczęły inwestować, promować, wypromowywać się. Powstawały jakieś dziwne wynalazki, które do pięt Amidza nie dorastały, ale niestety pieprzony Komodor zawalił robotę. Dobra, cholera, bo się zdenerwuje zaraz i, i jeszcze ten teraz, teraz wam opowiem o Amidze, na przykład 600... Ale wiecie co, pies drapał na razie Amiga 600, bo to też był, kurczę, wypierd niesamowity. Eee, powiem o Amidze, która wyglądała jak e, odtwarzacz kompaktów e, firmy Technics. Czyli była czarna, była szeroka, była dziwna. Miała pilota, który równocześnie mógł służyć jako joystick. Co za idiota na to wpadł. E, w każdym razie chodzi o Amiga CDTV, Albo w pełnej nazwie Amiga Commodore Dynamic Total Vision. I co to było? To była w środku 500, Amiga 500, ze wszystkimi swoimi wadami i zaletami też, wyposażona w dodatkowy napęd CD. Znaczy może nie dodatkowy, tylko po prostu w napęd. Jako pierwsza chyba właśnie z takich małych Amig do zastosowań domowych to miało cd rom żeby było śmiesznie stacji dyskietek, do tego ustrojstwa to trzeba by było podłączyć na osobnym kablu. Też równie czarny kabel, czarna obudowa. Drogie to jak jasna cholera było. Ale w każdym razie bardzo ciekawa rzecz była odnośnie wkładania kompaktów. Kompakcik się wkładało do specjalnego pudełeczka. Te pudełeczko nazywało się Kadi i pozdrawiam w tym momencie wszystkich użytkowników Volkswagena Kadi Chociaż jedno i drugie nie ma nic wspólnego i dopiero te kadi wkładało się w miejsce, w dziurę, w otwór do kady przeznaczone. No, byłoby to może i dobre, bo wyglądało fajnie, nie zagracało miejsca tak jak właśnie Amisia, ale firma Commodore w ciągu roku promowania tego wszystkiego promowania szumne określenie, dziady nic nie zrobili. Ale w każdym razie w ciągu roku wypuściła od 30 do 60 płyt, które na Amigę CDTV chodziły. Jest to naprawdę dużo za mało. Pomysł z wprowadzeniem CDTV padł, jak to w świętej pamięci moja babcia mówiła, odpadł jak gówno od samochodu, więc wpadli na pomysł, że wyprodukują Amigę 600. O rzecz jasna morda. Co to było? Amiga 600 to była Amiga 500+, Plus po prostu. Yy, czyli miało świadku kontroler twardych dysków. Mhm, dokup sobie twardy dysk do tego kolego. Mhm, mhm, ceny piękne. Głupia klawiatura do Amigi 2000, 3000 czy 4000 do tych w obudowie desktop kosztowała. Ja piernicze taką kasę. Yy, taniej było kupić przejściówkę yy, i podłączyć do tej przejściówki klawiaturę PC-tową. Ja tak w ten sposób robiłem. Amiga 600, oprócz tego, że była Amigą 500+, to była jeszcze wykastrowana dodatkowo, ponieważ upieprzył jakiś idiota cały blok numeryczny. Czyli te klawisze, które tam były, 1, 2, 3, 4, 5, 3, do zera, plusy, minusy i te inne rzeczy, tego nie było. Niektóre aplikacje wymagały wciśnięcia właśnie czegoś na klawiaturze numerycznej. No i był ząg. No ale cóż, tak jak wypuścili 600, połakomili się ludzie na to, bo to było w miarę tanie. Zostali z tym bardziej wiem, nie, nie, to nie był dobry wypust. Następnym dobrym wypustem to było to, co ja posiadałem, Czyli Amiga CD32. W owych czasach, jeżeli chodzi o konsolę do gier, bo taką z założenia była Amiga CD32, to na rynku była konkurencja w postaci Atari Jaguar i jakiejś Zegi, ale nie wiem, teraz nie pamiętam, która to Zega była. W każdym bądź porównując sobie możliwości, ponieważ w CD32 była pełnoprawna i niewykastrowana Amiga 1200, no to w porównaniu z konkurencją ta Amiga po prostu hulała. Ani Jaguar, ani ta Zega nie mogły podskoczyć. Zostawały daleko w tyle i wąchały opary Amigi. Do tej Amigi można było z odpowiednim dekoderem, tam z się podłączało to, włożyć film w formacie MPEG i ten film był odtwarzany. O czym mówię? Mówię o Video CD. Niestety to nie było popularne, ponieważ Amiga wyszła troszkę za szybko. Filmy Video CD zaczęły się robić popularne chyba 5 lat później. No, no to w ten sposób to właśnie, kochanie wyglądało. No przebiegli wszystkich do przodu, ale się zagalopowali. No i oczywiście wyszło fajnych kilka płyt do Amigi CD32, wersje typowo na CD32, które miały muzykę odtwarzaną już typowo właśnie z CD-ROMu. cd, CD podwójnej prędkości chyba to było, albo może i nawet pojedynczej, nie wiem. Ale w każdym bądź razie hulało to niesamowicie. Sprzęt autentycznie nie do zajechania był rewelacyjny. A łącznie z Promodulem, dziękuję już za informację, właśnie to była firma Elsat, łącznie z Promodulem w środku, z twardym dyskiem, z rozszerzeniem pamięci, to naprawdę urywało dupę. I nadszedł rok 94. A więc pierdut. Ponieważ firma Commodore wzięła i wyzionęła ducha właśnie w 1994 roku i było to typowym przysłowiowym gwoździem do trumny dla Amigi. Eee, jeszcze firma, która to odkupiła, niemiecka firma Escom, zaczęła do bodajże połowy 1996 roku produkować dalej Amigę 1200 ale niestety dalej to było drogie. Dlaczego? Ponieważ Amiga miała zrobione jedno głupstwo. Pecet, jako Personal Computer, IBM, czy nie wiem jak to nazwać, Blaszak ogólnie ma architekturę na tyle otwartą i dowolną, że każda firma może sobie trzepać po prostu do tego podzespoły. A podzespoły do Amigi były trzepane tylko przez tych, którzy mogli to robić, więc była dupa, krótko mówiąc i to zarżnęło, ceny po prostu zarżnęła Amigę. zamiast to tanieć to po prostu zaczęło to drożyć eee, później o Boże, co się później działo, wiecie co? Eee, nie, tego się nie dało powiedzieć i to trzeba było obejrzeć i to wszystko by zaczynało się od słów Alejandro, jestem w ciąży Słuchaj, Luz Maria, nie przejmuj się. Może wypijemy herbaty i porozmawiamy o tym. Tak jak nowa nowela po prostu. Yy, właściciele e, znaku Amiga zmieniali się jak rękawiczki. Nie, częściej, bo ja rękawiczki nie wiem od, od czasu kiedy się urodziłem. Nie licząc tych małych z jednym palcem, no to chyba z cztery pary miałem. A e, właściciela migi było troszeczkę więcej. Yy, cóż się... Działo później. Amiga zaczęła mutować. Amiga zaczęła mutować i to robić stacje robocze. Amiga Workstation, które nazywały się Braco oraz Casablanca. Z czym się kojarzy Casablanca? Oczywiście z filmem. Ale nie było tam Humphrey'a Bogarta. Były to stacje robocze do obróbki filmów. Zamiast kości Aga, które były wtedy już szczytem możliwości, stosowano do ortwartej architektury karty graficzne i mało tego, jeszcze to ludzie używają. Yy, więc yy, później wyszła Amiga One. Amiga One z systemem operacyjnym właśnie 4.0 yy, i Fatum jakieś cholera ciążyło, ponieważ po wyprodukowaniu 1500 około sztuk yy, firma z Kolejną wariacją yy, będzie minimik. Tak, głupia nazwa. Minimik jest to... Amiga, płyta główna, którą się wkłada normalnie do obudowy od komputera. Podłącza się tam inne takie rzeczy i to męż to można podłączyć. I takie coś to jest Amiga 500. Ten Minimig. Trwają prace nad Minimigiem w następnej wersji z możliwością już y, układów Aga. Wiem, że coś się tam ukazało, że już jest możliwość wyświetlania grafiki Aga, ale reszta kości nie jest y, obłożona tak jak trzeba i jeszcze to nie działa jak 1200, więc na razie y, jest to pełnoprawna, kompatybilna, kompatybilny, stuprocentowo, bo sprzętowy emulator Amiki 500. w ten sposób można powiedzieć, mało tego, kupicie to w Polsce i to kosztuje ponad 700 droga, nie? Chyba, chyba lepiej by było sobie kupić 500, bo 500 to może jakąś stówkę by kosztowało. W każdym razie, moi drodzy, e, Amigę zarażnięto. E, bardzo dużo podróbek tajwańskich zaczęło się na rynku e, ukazywać. Czyli, no, można powiedzieć, krótko, chiński zalew podrób wyszedł i bardzo dużo tych podrób było w Polsce sprzedawanych, żeby było śmiesznie. Wielu z nas posiadało Amigi właśnie właśnie te tajwańskie, te podrabiane, które były rzeczywiście, działały tak samo, może by troszkę były więcej awaryjne, a może nawet nie, ale w każdym bądź razie firma, firma Commodore odnosiła straty, zbankrutowała, później był Eskom, a później od I, I, I nasza do Kajfasza, czy Anasza do Kajfasza, jak to się mówiło, właściciele się zmieniali. W każdym bądź razie fenomen, jaki jest Amiga. Amiga jako marka przestała istnieć taka, taka już mówię o tej 1200 w 1994 roku. Mamy rok 2010, jest to 16 lat. Do tego czasu są fora dyskusyjne. Do tego czasu e, istnieją zapaleńcy, którzy dalej tworzą na Amigę. Mało tego, w ty wystarczy sobie tylko wejść. Są nowe gry, które wychodzą, nowe programy. Jest tego multum, zatrzęsienie i huk. Amiga nie umarła. Były próby zamordowania naszego kochanego komputerka, naszej ukochanej przyjaciółki, ale Amiga nie dała się. Nie dała się i rządzi. Teraz króciutka muzyczka, a za chwilę ogłaszania parafialne. Jeżeli ktoś był tak nierozważny i posłuchał pilota podcastu w mordę, to usłyszał, jak tam marudzę o tym, że zamierzam napisać do administratorów pełnej stronki o podjęcie współpracy. A na czym by współpraca wyglądała? Więc tak, ja im gwarantuję darmową reklamę, ponieważ oni są rewelacyjni, a oni zezwalają mi na mówienie o nich po prostu. Chociaż jak to napisał mi jeden z adminów i tutaj chciałbym Antroxa bardzo pozdrowić. Dziękuję Ci Antroxie za miłe słowa. Antrox napisał, że stronka jest w 100% free i bardzo miło chociaż, że zapytałem o to, czy mogę mówić o stronie, a strona brzmi razem pisane company, czyli www.vecompany.pl Polecam się zarejestrować na tej stronce. A dlaczego? Ponieważ na The Company mamy możliwość ściągnięcia gierek, a później także będą dema amigowe i wszystko przystosowane dla blaszaków bez używania żadnych emulatorów. Po prostu klikamy na plik egza i to nam już leci. Jeżeli chcemy sobie zmienić ustawienia, pamiętajcie kochani, klikamy klawisz F12. F12 to jest klawisz, który jest zaraz za klawiszem F11. I ten klawisz klikamy, wylatuje menu i tam możemy sobie zmieniać jaka grafa, coś chcemy polepszyć, pogorszyć, próbkowanie dźwięku zmienić, albo podłączyć sobie joysticka na przykład, bo joystick też da się podłączyć, albo ustawić sterowanie myszą, dajmy na to jakoś lepiej i wszystko możemy naprawdę tam porobić. Na tej stronie, jak mówiłem, warto się zarejestrować, ponieważ chłopaki cały czas pracują. Tam jest sztab ludzi, nie wiem, prawdę mówiąc, ilu ich jest, ale jest, jest garstka ludzi, którzy są zapaleńcami. Są, no, po prostu niesamowici. I chłopaki z wykompany wypuszczają te egzeki, i czasami któryś z użytkowników znajdzie błąd. Jest forum, bardzo fajne forum zresztą, bardzo przyjaźni ludzie. Można napisać do nich, co się chce, na przykład. I oni to po jakimś czasie puszczą, i to średnio tak wychodzi kilka gier na dzień albo no kilka gier w tygodniu benajmniej. na podstawie tych egzeków właśnie ze strony wekompany.pl będę opowiadał o niektórych grach, żebyście mieli możliwość kliknięcia sobie, a nie ściągania gdzieś z kickstartu a ściągnięcie cholera kickstart 3.0 a akurat kurde to chodziło na 1.3 bo tak się zdarzało, ja akurat na misji mojej, na, na tej 1200 rozbudowanej miałem taki problem, że niektóre starsze gry po prostu mi nie chodziły była specjalna dyskietka, gdzie musiałem ją sobie wrzucić i wtedy się pokazywała mi że wrząca łapka i dopiero wtedy to działało, albo były po prostu konwersje robione, no mniejsza o to, w każdym bądź razie będę mówił o rzeczach, które są właśnie do na wykąpany i będziecie mogli sobie sami w to pograć od razu teraz powiem FANI CANON FODER Canon Foder jest całe, Jeden, siedem w jednym, wszystkie wersje Canon Foder. tam są, ja mam przed sobą stronę, akurat otworzono ich, więc powiem, powiem co na razie się ukazało. Stan jest na dzień dzisiaj 10 września 2010 roku i jest to z takich ciekawych rzeczy Alien Breeds. I to wszystkie Alien Brady, łącznie z Tower Assault z trzecią wersją, a później był jeszcze Alien Bridge 3D i Alien Bridge 3D 2 w Killing Grants. To tam jest Apidia, świetna strzelana gry przygodowe, jak Atlantyda na przykład. Jest Benefastilska, Sky, jest Benefactor, jest Briefless, oj miodzio. właśnie canon fodder, jak mówiłem. Przygodówki polskie jak Teen Agent, jest bardzo fajna zręcznościówka Dyna Blaster, jest polska przygodówka Eksperyment Delphin. Mało tego jest Flashback, który jest po polsku. Jest Gearworks, Heimdall. International Karate Plus. Jest Jaguar XJ220 i jest Lotus. Jest Lotus, kochani. Jest Lotus 1, 2 i Ultimate jest 3. Właśnie trzy w jednym są te Lotusy. Są Lemingi, moi drodzy. Nie jest tego od jasnych cholery. Nawet i... Którzy by chcieli usłyszeć... Round 2. Fight. Czyli... Mortal Kombat. Chciałem jeszcze powiedzieć, że... Antrox był, jest tak uprzejmym człowiekiem, że w zamian za to, że będę o nich mówił ciepło, bo wartą yy, i darmowo pozycjonował im stronę, jakby nie było, yy, wrzuci poza kolejnością jednego egzeka dla mnie. I co sobie wybrałem, usłyszycie za dwa tygodnie. Zapraszam na kolejny odcinek, który okaże się za tydzień, yy, a nie wiem, no... Przynajmniej postaram się, żeby ukazał się. No, Do. Or do not. There is no try. A właśnie, już wdał się do rozmowy mój współprowadzący. Witam, mistrzu. No, ja nie rozumiem, co takiego śmiesznego w tym było. Ze mną będzie, moi drodzy, za tydzień Mistrz Yoda. Y... Głupie mi powiedzieć... Największy Jedi. Prawda, Mistrzu? Co mam zrobić, żeby być takim jak Mistrz? Use the force. No tak... Tego... Tego się spodziewałem. Y... Mistrzu... Y... Czy pomożesz? Przy następnym odcinku? Także wszystkich fanów Gwiezdnych Wojen zapraszam za tydzień, a teraz, bo odcinek był bardziej taki z dupy, y, nudny, bo historia historia jakieś modele, takie rzeczy ludzie nie lubią słuchać takich spraw, także y, wszystko to można po prostu włożyć do kondoma i zwalić na korupcję. Może ktoś załapał. kątom Corruption. Dla was 100% Amiga. 200% Amiga. Zawsze Amiga. Więc e, żegnam się. Ja, prowadzący Robert Kamaszyn. E, żegna się z wami cały podcast mordę. Żegna się moje 7,5 tysiąca modów muzycznych. Yy, od cholera oprogramowania i gdzieś tam moja samotna, kochana misia, która leży w Polsce. Nie, muszę ją mieć z powrotem. Na razie, do usłyszenia za tydzień. Aha, no właśnie, niech moc będzie z wami.